Ewangelia Jana, rozdział piąty. Było potem święto żydowskie i wstąpił Jezus do Jeruzalemu, a była w Jeruzalemie przy owczej bramie sadzawka, którą zowią po żydowsku Betesda, mająca pięć ganków. W tych leżało mnóstwo wielkie, niedołężnych, ślepych, chromych, wysłych, którzy czekali poruszenia wody. Albowiem anioł czasu pewnego stępował w sadzawkę i poruszał wodę, a tak kto pierwszy wstąpił po wzruszeniu wody, stawał się zdrowym, jaką bykolwiek chorobą zdjęty był. A był tam niektóry człowiek trzydzieści i osiem lat chorobą złożony. Tego, gdy Jezus ujrzał leżącego, a poznawszy, że już przez długi czas chorował, rzekł mu, chcesz, że być zdrów? Odpowiedział mu on chory. Panie, nie mam człowieka, który by mnie, gdy bywa poruszona woda, wrzucił do sadzawki, ale gdy ja idę, inszy przede mną wstępuje. Rzekł mu Jezus, wstań, weź mi łoże twoje, a chodź. A zarazem stał się zdrowym on człowiek i wziął łoże swoje i chodził. A był sabat onego dnia. Wtedy rzekli Żydowie onemu uzdrowionemu – Sabat jest nie godzić się łoża nosić. Odpowiedział im – Ten, który mnie uzdrowił, tenże mi rzekł – weźmi łoże twoje, a chodź. I pytali go – Któryż jest ten człowiek, coś powiedział – Weź mi łoże twoje, a chodź? A on uzdrowiony nie wiedział, kto by był. Albowiem był Jezus ustąpił, ponieważ wiele ludu było na onym miejscu. Potem go Jezus znalazł w kościele i rzekł mu, otoś się stał zdrowym, a nie grzesz więcej, aby co gorszego na cię nie przyszło. A odszedłszy on człowiek, powiedział Żydom, iż to był Jezus, który go uzdrowił. A przeto Żydowie prześladowali Jezusa i szukali, jakoby go zabili, że to uczynił Sabat. A Jezus im odpowiedział: Ojciec mój aż dotąd pracuje, ja pracuję. Dlatego tedy tem więcej szukali Żydowie, jakoby go zabili. Nie dlatego, iż gwałcił Sabat, ale że i ojca swego powiadał być Bogiem, czyniąc się równym Bogu. Odpowiedział tedy Jezus i rzeki im. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może syn sam od siebie nic czynić, jedno co widzi, że ojciec czyni, albowiem cokolwiek on czyni, to także i syn czyni. boć ojciec miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i większe mu nad te sprawy pokaże, abyście się wydziwowali". Albo jako ojciec wzbudza umarłe i ożywia, tak i syn, który chce, ożywia. Bo ojciec nikogo nie sądzi, lecz Wszystek sąd dał synowi, aby wszyscy czcili syna tak, jako czczą ojca. Kto nie czci syna, nie czci i ojca, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słowa mego słucha i wierzy onemu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do żywota. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że idzie godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, żyć będą. Albo im jako ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i synowi, aby miał żywot w samym sobie. I dał Mu moc i sąd czynić, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwujcie się temu, bo przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. I pójdą ci, którzy dobrze czynili na powstanie żywota, ale ci, którzy źle czynili na powstanie sądu. Nie mogę Ci ja sam od siebie nic czynić. Jako słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo nie szukam woli mojej, ale woli tego, który mnie posłał Ojca. Jeśli rzecz ja sam o sobie świadczę, świadectwo moje nie jest prawdziwe. Inszy jest, co o mnie świadczy i wiem, że prawdziwe jest świadectwo, które wydaje o mnie. Wyście słali do Jana, a on dał świadectwo prawdzie ale ja nie od człowieka świadectwo biorę, ale to mówię, abyście wy byli zbawieni. On ci był świecą gorejącą i świecącą, a wyście się chcieli do czasu poradować w światłości jego. Ale ja mam świadectwo większe niż Janowe, albowiem sprawy, które mi dał ojciec, aby mnie wykonał, te same sprawy, które ja czynię, świadczą o mnie, iż Mię Ojciec posłał. A Ojciec, który mnie posłał, Onże świadczył o mnie, któregoście wy głosu nigdy nie słyszeli, aniście osoby Jego widzieli. I słowa Jego nie macie w sobie mieszkającego, albowiem którego On posłał, temu nie wierzycie. Badacież się pism, boć się wam zda, że w nich żywot wieczny macie, a one są, które świadectwo wydawają o mnie. A wżdy do mnie przyjść nie chcecie, abyście żywot mieli. Chwały od ludzi nie przyjmuję. Alem was poznał, że miłości Bożej nie macie w sobie. Jan przyszedł w imieniu Ojca Mego, a nie przyjmujecie Mię, Jeśliżby przyszedł inszy w imieniu swoim, onego przyjmiecie. Jakoż wy możecie wierzyć chwałę, jedni od drugich przyjmując, ponieważ chwały, która jest od samego Boga, nie szukacie? Nie mniemajcie, abym ja was miał oskarżać przed Ojcem. Jest Ci, który skarży na was Mojżesz, w którym wy nadzieję macie. Bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż On o mnie pisał. Ale ponieważ pismom Jego nie wierzycie i jakoż słowom moim uwierzycie,